Jedynka. Polskie Radio. Słowa nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości. To nieprawda, to nieprawda, nieprawda prawda! Kłamstwo! Tajna historia Polski. Witam Państwa, Olga Braniecka w cyklu Tajna Historia Polski. Dziś gościem studiu jest pan dr Marcin Zaremba, historyk i publicysta z Uniwersytetu Warszawskiego, interesujący się rozmaitymi dziedzinami życia społecznego i dziejów naszych najnowszych. W dorobku ma książkę Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. A także wizyta Jana Pawła II w Polsce, dokumenty KCPZPR i MSW, napisaną wspólnie z Andrzejem Friszkę. Dziś będziemy mówić o bardzo bolesnym i trudnym temacie, bo takich w historii jest najwięcej. Właściwie niekoniecznie. Taka jestem katastrofistka, przepraszam. Tak. Mianowicie o obecności i działaniach.